Tu program Trzecie Polskiego Radia jest 16-7 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jeśli nie będzie przełomu z Iranem, tej nocy cała cywilizacja zginie, ogłasza Donald Trump. Prezydent żąda od premiera wniosku do TSUE w sprawie umowy z Mercosurem. Radzimy panu prezydentowi, żeby zajmował się tym, co leży w jego kompetencjach. Polecam, żeby pozwolił rządowi i parlamentowi europejskiemu działać spokojnie. Odpowiada Koalicja Obywatelska. Polskie lotniska zapewniają, nie ma problemów z paliwem lotniczym. Donald Trump grozi eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i ostrzega, że tej nocy cała cywilizacja zginie. We wpisie na swoim portalu społecznościowym amerykański prezydent sugeruje, że najbliższe godziny mogą przynieść przełom albo katastrofę.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 Po groźbach Donalda Trumpa Iran wezwał obywateli do tworzenia ludzkich łańcuchów wokół elektrowni z apelem do ludzi młodych, studentów, artystów i nauczycieli zwrócił się irański minister do spraw młodzieży. Od wczoraj przed elektrownią w Damawandzie protestuje popularny irański muzyk w mediach społecznościowych. Wezwał artystów z całego świata do zjednoczenia się, żeby zapobiec zniszczeniu irańskiej infrastruktury. Apel i towarzysząca muzyka, którą gra na tarze tradycyjnym perskim instrumencie zyskały dużą popularność w mediach społecznościowych. Tej nocy. Mija postawione Teheranowi przez Waszyngton ultimatum zawarcia ostatecznego porozumienia i pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Jak podaje Reuter, mimo nasilających się ataków trwają próby doprowadzenia do rozmów między USA a Iranem z udziałem państw regionu. Dziękujemy prezydentowi za dobre rady. Tak, Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej, komentuje list prezydenta do premiera. Karol Nawrocki zażądał od Donalda Tuska zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowy z państwami Mercosuru. Umowa ma być od 1 maja tymczasowo stosowana. Bardzo serdecznie dziękujemy prezydentowi za wszelkie dobre rady. Jednak my w odwecie radzimy panu prezydentowi, żeby zajmował się tym, co leży w jego kompetencjach. Akurat sprawa Mercosur była w jego kompetencjach. Mógł przekonać Giorgie Meloni, żeby zechciała wesprzeć mniejszość blokującą. To mu się nie udało, więc teraz naprawdę polecam, żeby pozwolił rządowi i parlamentowi europejskiemu działać spokojnie. Mówi Dorota Łobodowska. O W styczniu obraposłowie opowiedzieli się za odesłaniem umowy handlowej z Mercosurem do TSUE. Wniosek przygotowała grupa polskich deputowanych. Na polskich lotniskach nie ma problemów z dostawami paliwa. Przekazali naszemu reporterowi przedstawiciele największych portów w kraju. To ważne wiadomości dla pasażerów po informacji z Włoch, gdzie niektóre lotniska jako pierwsze w Europie oficjalnie ogłosiły problemy z paliwem lotniczym.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 Eksperci uspokajają po porannej akcji przeciwko przestępcom przeprowadzonej w kilku regionach kraju i zapewniają, że była ona w pełni zaplanowana. Doktor Anna Grabowska-Siwiec, emerytowana funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi, że służby dysponują środkami do zwalczania różnych groźnych grup. I jeżeli jest taka możliwość, na no to należy działać z zaskoczenia, należy działać przy wykorzystaniu wszystkich sił i środków, jakimi służba dysponuje. Należy się cieszyć, że polska policja ma takie możliwości. Mamy elitarne oddziały BOA, które tutaj w tej operacji wystąpiły. Centralny Pododdział Konterrorystyczny Policji to jedna z najbardziej elitarnych jednostek tego rodzaju w naszym kraju. Ona działała zgodnie z tym, jakie dostała polecenia od tych, którzy rozpracowanie tej grupy przestępczej prowadziła. Rano w Warszawie, Radomiu oraz województwie świętokrzyskim zatrzymano 11 osób Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński w operacji uczestniczyli uzbrojeni funkcjonariusze oraz śmigłowiec Black Hawk przy wsparciu kontrterrorystów z BOA. Sprawa dotyczy nielegalnych substancji stosowanych w sporcie i produktów leczniczych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl trójki Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Hubert Hurkacz z przytupem rozpoczął udział w turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Czołowy polski tenisista z trudem zbiera się po kontuzji kolana i nie może wejść we właściwy sobie rytm. Pokonawszy Luciano Darderiego 7-6, 5-7 i 6-1, Polak przełamał serię porażek. Włoch to numer 21 światowego rankingu. Hurkacz plasuje się w ósmej dziesiątce. Kolejnym rywalem Hubiego zostanie zwycięzca pojedynku Damir Dżumhur, Fabian Marożan. Dziś pierwsze dwa świerćfinały Ligi Mistrzów UEFA. W sumie na tym poziomie szykują się same szlagiery, ale dziś zagrają wyjątkowe ekipy. Real Madrid z Bayernem Monachium.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 Równolegle ze starciem Real Bayern Sporting w Lizbonie podejmie Arsenal Londyn. Oba mecze rozpoczną się o 21.00. Na rozgrzewkę przed Ligą Mistrzów jeszcze coś dla koneserów futbolu w krajowym wymiarze. Oto o godzinie 19 w Lubinie zabrzmi pierwszy gwizdek spotkania Zagłębie, Arka Gdynia. To końcówka 27. kolejki Ekstraklasy o 20.15, natomiast czwarty mecz finału hokejowej Ekstraligi. GKS Tychy zagra z WKS-em Katowice, Tyszanie z tonu nie spuszczają, prowadzą 3 do 0. Dziś może rozstrzygnąć się kwestia Mistrzostwa Polski. Wieczorem na zachodzie mało chmur, na pozostałym obszarze przelotne deszcze, w Karpatach śnieg. W nocy temperatura minimalna przeważnie od 0 do 3 stopni Celsjusza, ale będą miejsca z temperaturą około minus 2 stopni na zachodzie. Jutro od 5 do 11 stopni w ciągu dnia. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Program trzeci polskiego radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Agnieszka Łukasiewicz przy telefonach czuwa Jacek francel. Zapraszamy do trójki. W audycji popołudniowej dzisiaj sprawdzimy całą ludzi, którzy wracają do domu po okrążeniu księżyca. Tuż po pierwszej polskiego czasu znaleźli się w najdalszym punkcie od ziemi. Obraz przed nami jest spektakularny. To jest przepiękne. Astronauci zobaczyli także wschód Ziemi wychodzącej spoza Księżyca. W audycji popołudniowej wylądujemy i zajmiemy się też sprawą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których ślubowania nie chciał wysłuchać prezydent. Rząd dopina na ostatni guzik plan, by dopełnić formalności bez udziału głowy państwa. Będziemy musieli podejmować odpowiednie działania, które spowodują, że oni będą mogli formalnie rozpocząć pracę. O prezydencie nawrockim w trakcie świąt za to głośno było ze sprawą wspólnego treningu z Mariuszem Pudzianowskim. Sport uczy nas pokory, uczy nas przegrać, aby potem wygrać, ale uczy nas też współpracy z innymi ludźmi. W dzisiejszym zapraszamy do trójki, zejdziemy też na ziemię i zajrzymy na otwarcie wyjątkowej inwestycji. Powstała nowa wydawana droga. Budujemy nowe starostwo. Marmury, nie dla starosty, dla państwa. Po tak ogromnych wydatkach czekają także inne miejsca i gdzie indziej musimy ten asfalt położyć. Niech inni się cieszą z zapachem asfaltu, który podobno jest tak piękny, kiedy go się dopiero na świeżo położy. Ach, reportaż z otwarcia po 18.30. Panic Street Preachers w trójce, 14 minut po godzinie 16. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon do państwa dyspozycji w każdej sprawie. Na przykład też w takiej. Czy słowa Donalda Trumpa o zniszczeniu całej cywilizacji Iranu, która po nocy nigdy się nie odbuduje, o ile nie otworzy wcześniej cieśniny Ormus, robią jeszcze na państwu wrażenie. Ja mam z nimi, tymi słowami, pewien problem, bo niby Donald Trump wiele mówi, robi mniej, ale z nim to przecież nigdy nie wiadomo. A dla państwa dwie dwójki, siedem trójek. Przy ostatniej nocy, mimo wichury, patrzyli państwo w niebo na srebrny glob, i zrobili mu zdjęcie? Jeśli tak, to być może zrobili państwo zdjęcie w tym samym momencie, w którym zrobił Reid Wiseman. Człowiek, który na pokładzie statku Orion obleciał księżyc dookoła i ma takie zdjęcie powierzchni księżyca całkiem bliska, zrobione własnym smartfonem. Astronauci jeszcze nie wrócili na Ziemię, więc na razie towarzystwo, w którym pan Wiseman może się chwalić takim zdjęciem, to ma takie, które się go okiem z bliska na srebrny grob napatrzyło. I ma już na swoim koncie pewne kosmiczne rekordy, których Kuba Witkowski. Ten, nine, czas eight, szybko biegnie to już prawie tydzień od startu misji Artemis 2 Booster ignition. Astronauci okrążyli Księżyc i są już w drodze powrotnej, ale w nocy, tuż po pierwszej polskiego czasu, znaleźli się w najdalszym punkcie od Ziemi. Byli dalej niż załoga feralnej misji Apollo 13, o czym członkom Artemis II przypomnieli ludzie ze sztabu NASA. W tamtym czasie, ponad 55 lat temu, Lovell, Swigert i Hayes polecieli na odległość 248 655 mil od Ziemi. Dziś dla całej ludzkości to Wy przekroczyliście kolejne granice. Ten rekord miał bardzo pragmatyczne znaczenie, stwierdza doktor inżynier Tomasz Zawistowski z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Chodziło głównie o to, żeby przetestować orbitę, która jest orbitą bezpieczną. Czyli taką, która z wykorzystaniem przyciągania Księżyca i Ziemi umożliwia automatyczny powrót do domu. My nie musimy wykonywać dużych manewrów silnikowych w trakcie tego lotu. Rafał Grabiański z portalu Urania. I tak naprawdę od samego początku, czyli jak z Ziemi kierujemy się w stronę Księżyca, to już już jakby zadecydował się nasz los, że na tą Ziemię wrócimy, nawet jeżeli coś by się bardzo złego działo z napędem. Przy okazji oblotu Księżyca astronauci wykonali mnóstwo filmów i zdjęć, także własnymi telefonami i na bieżąco informowali o tym, co widzą. Obraz przed nami jest spektakularny, nawet nie wiem jak to opisać. To jest przepiękne. Astronauci zobaczyli nie tylko niewidoczną z Ziemi, tak zwaną ciemną stronę Księżyca, ale także unikalne zjawisko uderzeń meteorytów w powierzchnię globu, zaćmienie Słońca przez Księżyc, czy wschód Ziemi wychodzącej spoza Księżyca. Był też czas na rozmowę a jakże z Donaldem Trumpem? Wasza misja umożliwi Ameryce wielki powrót na powierzchnię Księżyca. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by ponownie zatknąć tam naszą flagę. I tym razem zostawimy tam nie tylko nasze ślady. Będziemy na stałe obecni na Księżycu i stamtąd ruszymy na Marsa. Misja Artemis II ma więc kluczowe znaczenie dla dalszych tego typu wypraw. To, co się uda teraz zbadać i przetestować będzie bezcenne. Mimo, że lecieliśmy już na Księżyc, bo teraz mamy nowe metody badawcze, nowe przyrządy, nową diagnostykę. Doktor Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych, PAN. Minęło ponad pół wieku. Proszę sobie wyobrazić, jak wygląda skok w diagnostyce chorób na Ziemi, więc tak samo diagnostyka jest dużo lepsza w przestrzeni kosmicznej. Powrót załogi Artemis II na Ziemię już w ten piątek. O ile będą mieli dokąd wracać, patrząc po słowach Donalda Trumpa? Nie bardzo rozumiem, dlaczego polski rząd sprzecza się z panem prezydentem o jakieś dobiazgi. Pan prezydent sobie życzy, żeby jakiś tam wniosek do jakiegoś trybunału rząd skierował, a przecież mógł ogłosić koniec cywilizacji, zagładę planety, wielkie wymieranie albo coś takiego. No w sumie no przykładajmy stosowną miarę do tego, co się dzieje, prawda? Prawda, prawda. 18:30 po 16:00 to piosenka dnia w trójce Kasabian Great Pretender. 21 minut po godzinie 16, to trójka. Na razie mamy impas w sprawie ślubowania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim nie planuje odwiedzenia siedziby Trybunału, który jest ich miejscem pracy. Mnożą się polityczne i prawne scenariusze jak impas rozwiązać. Sytuacja Trybunału, jednego z najważniejszych organów państwa jest mało przejrzysta. Jacek Frenzel. Jak długo będziemy jeszcze mieli ten serial z sędziami Trybunału Konstytucyjnego w tle? To jest pytanie do prezydenta Karola Wrockiego, dlatego, że to on powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sędziów. Nie miał żadnego prawa do wyboru dwójki z szóstki prawidłowo wybranych. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Wygląda na to, że pan prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że odmówić nie może, w związku z czym stosuje taki wybieg przedłużający sprawę. To jest dość ciekawa której jeszcze nie mieliśmy w polskim systemie prawnym. Michał Nieznański, Konfederacja. Mówienie o tym, że ktoś jest zwadliwie przyjęty gdziekolwiek, sprowadza się do tego, co robiła Platforma Obywatelska z tak zwanymi neosędziami. Natomiast te spory personalne naprawdę do niczego nie doprowadzą. W prawie jest znane wprost, że prezydent ma tylko przyjąć od tych sędziów nominację. Prezydent ma zadanie, które jest obowiązkiem przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał w politycznej rozmowie Trójki Bez Uników profesor Mirosław Wyżykowski były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykonując swojego zadania, prezydent narusza konstytucję rzecz Wolte polski. Prezydent uchyla się od wykonania swojego obowiązku. I to jest sytuacja, w której uchyla się od, jeżeli użyć sformułowania konstytucyjnego, od sprawowania urzędu. Święta minęły, koalicja rządząca obiecywała, że problem z sędziami Trybunału Konstytucyjnego zostanie rozwiązany i... Jest dzisiaj wtorek, pierwszy dzień po świętach. Jeżeli prezydent Nawrocki do końca dnia dzisiaj żadnych decyzji w tym zakresie nie podejmie... Ryszard Petru, Klub Parlamentarny Centrum. Będziemy musieli podejmować działania, które spowodują, że oni będą mogli formalnie rozpocząć pracę. Pan minister Bogucki przy tym powołaniu tej dwójki, moim zdaniem, wszystko wyjaśnił. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Przestrzeganie zapisów Konstytucji spowodowało, że pan prezydent zdecydował się powołać tę dwójkę. Mimo z... bardzo poważnych wątpliwości dotyczących procedury związanej z wyborem całej szóstki. Te wątpliwości nie zostały przez nikogo wyjaśnione. Co więcej, ostentacyjnie pan marszałek Sejmu powiedział, że nie będzie w tej sprawie korespondował z Kancelarią Prezydenta. Jeżeli prezydent przestaje działać i wypełnia swoje obowiązki. Musimy działać za niego i tyle. Nie znamy ostatecznego stanowiska prezydenta. Jeżeli go nie poznamy w najbliższym czasie, będzie trzeba zastosować rozwiązanie alternatywne. Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Czyli ślubowanie wobec notariusza, czy w obecności marszałka. Nie wobec, ale w obecności. Kiedy takie scenariusze mogą być zastosowane? Termin do przyjęcia ślubowania przez pana prezydenta minął. I wydaje się, że czas już po przerwie świątecznej jest najodpowiedniejszy do podejmowania szybkich decyzji i przyjmowania ślubowania od pozostałych sędziów, bo Trybunał Konstytucyjny powinien działać w pełnym składzie. Dlatego trzeba jak najszybciej ten spór zakończyć. Senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Tego od nas oczekują Polki i Polacy. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, w Sejmie trwają ostatnie przygotowania do jak najszybszego odebrania ślubowania od czworga sędziów wybranych przez posłanki i posłów 13 marca. To był Jacek Frencel, a to są pustki i telefon do przyjaciela. Już 24 minuty po godzinie 16. Tu trójka. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja. Między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar boli jak szerszeń, otwiera się Rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. mnie rozstraja, linia do Ciebie nie działa, teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów, czekają na połączenie, między nami cisza, nic nie będzie już działać, teraz dzwonię do siebie sam. Do siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam, do siebie sam. Dzwonię sam, do siebie sam, dzwonię sam. Teraz dzwonię do siebie sam.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 Skrót serwisu trójki, Krzysztof Zyblewski. Francuska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu polskiego kierowcy ciężarówki, która zderzyła się rano z super szybkim pociągiem TGV. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym w północnej Francji. W katastrofie zginął maszynista, a około 15 osób zostało rannych, podaje agencja AFP. Prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu lądowym. 30-letni kierowca został aresztowany za umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone zaatakowały cele wojskowe na irańskiej wyspie Hark. Informował wiceprezydent J.D. Vance. Według niego ataki objęły wyłącznie obiekty militarne i nie dotknęły infrastruktury energetycznej. Vance podkreślił, że uderzenia nie oznaczają zmiany strategii wobec Iranu, a Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu na amerykańskie ultimatum. Jeśli nie będzie porozumienia, ciśnina Ormus nie zostanie odblokowana do godziny drugiej w nocy naszego czasu. Amerykańskie siły uderzą we wszystkie irańskie elektrownie i mosty. Wanda Traczyk-Stawska pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego kończy dziś 99 lat. Poinformował o tym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy życząc dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Rafał Trzaskowski przypomniał, że jubilatka jest honorową obywatelką stolicy i strażniczką pamięci o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego. Pełny serwis trójki o 17.00. Teraz już czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam jutro. lider benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 21 groszy. Benzyny 98 6,82, a oleju napędowego 7 zł i 87 groszy. Ceny zostały na takim samym poziomie jak w ciągu ostatnich dni. Tymczasem w czasie świąt na 26 stacjach paliw doszło do zawyżania cen. Krajowa Administracja Skarbowa na bieżąco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 W sumie od 31 marca na stacjach przeprowadzono blisko 3000 kontroli, które wykazały prawie 50 nieprawidłowości. Przedsiębiorcom, którzy łamią prawo grożą kary finansowe czterech na dziesięciu Polaków deklaruje poczucie bezpieczeństwa finansowego. Ankietowani najczęściej wiążą je ze stabilizacją zawodową i posiadaniem poduszki finansowej. Polacy swoją wiedzę ekonomiczną czerpią od ekspertów finansowych w dalszej kolejności od rodziny i znajomych oraz z własnego doświadczenia i intuicji. Giełda kryptowalut to biznes jak każdy inny i może zbankrutować. Tak prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości odnosi się do kłopotów z płynnością największej polskiej giełdy kryptowalut Zonda Krypto, o których napisali dziennikarze Manej.pl i Wirtualnej Polski. Waldemar Zbytek powiedział, że każda firma może mieć kłopoty, jeśli jest źle zarządzana. To jest taki sam biznes jak każdy inny. Jeśli ktoś przy jego tworzeniu zapomniał o fundamentach, to po prostu źle skalkulował koszty, ryzyko i na końcu się okazało, że pewnie korzystał z nie swoich środków do finansowania swoich kosztów, a to zawsze kończy się bankructwem. Autorzy artykułu o kłopotach giełdy poinformowali, że użytkownicy Zonda Krypto zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. Prezes giełdy z kolei napisał w mediach społecznościowych, że firma jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a autorom artykułu zarzuca kreowanie paniki w oparciu o wyrywkowe dane i brak zrozumienia specyfiki działania licencjonowanych instytucji finansowych. Rynek kryptowalut, przypomnijmy, nie podlega Komisji Nadzoru Finansowego, a eksperci przypominają, że kryptowaluty to ryzykowna aktywa inwestycyjna. RegioJet nie uruchomił w ubiegłym roku 23 planowanych pociągów, naruszając w ten sposób zbiorowe interesy pasażerów, poinformował dziś Urząd Transportu Kolejowego. Prezes UTK może nałożyć na przewoźnika karę w wysokości do 2% rocznego przychodu. RegioJet to czeski przewoźnik kolejowy. Dolar dziś po południu kosztuje 3,70 zł, a euro 4,27 W nocy temperatura minimalna, przeważnie od 0 do 3 stopni Celsjusza, na zachodzie miejscami minus 2. Jutro dużo chmur, przelot na opady deszczu, w górach spadnie około 5 cm śniegu, a w najcieplejszym momencie dnia ma być jutro od 5-6 stopni na wybrzeżu przez około 8 w centrum do 11 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Za kilka chwil o czytelnictwie z najnowszego raportu informacje pojawią się w audycji popołudniowej, ale najpierw w The Rolling Stones. Mix Emotions, 24 minuty do 17.00. 20 minut do 17, dwie dwójki, siedem trójek to telefon do Państwa. Dzisiaj dzwonią Państwo między innymi z komentarzami do tego, co powiedział Donald Trump, a powiedział, że jeżeli cieśnina Orbuz nie zostanie przez Iran odblokowana, to on zabije cywilizację Iranu, także nigdy się ona nie odrodzi już tej nocy. Chciałem skomentować słowa Donalda Trumpa, bo z jednej strony naśmiewamy się z niego, mówimy, że jest taki, owaki, że źle mówi, że dobrze mówi, a tak czy inaczej wszyscy później kto się spotka z Donaldem Trumpem, wszyscy chcą jego pomocy, wszyscy czekają na jego decyzję i oczywiście możemy komentować go jako człowieka, ale tylko on w razie czego w swoim jakimś tam szale, tym co robi, może nam jedynie pomóc, bo nikt inny nam nie pomoże, także on jest gwarantem naszego bezpieczeństwa mimo wszystko. Bądźmy spokojni nie dajmy się zwariować i przede wszystkim róbmy swoje i skupmy się na najbliższych, na rodzinie. To jest najważniejsze. To może na książkach teraz się skupimy. 41% Polaków powyżej 15 roku życia przeczytało przynajmniej jedną książkę w roku. Tak samo było w ubiegłym roku. Wynika według raportu opracowanego dla Biblioteki Narodowej. Wzrosło przy tym znaczenie bibliotek publicznych i to są najświeższe dane dotyczące czytelnictwa Polaków. Był sobie yes. słoń Wielki i tak zaczyna się przygoda z książką. Możemy się wiele nauczyć. Mówią maluchy z przedszkola na Skarpie na warszawskim jazdowie. I możemy poznawać nowe litery i nowe słowa. Z maluchami pracuje pani Katarzyna Wójcik. Mówi, że czytanie książek najmłodszym jest bardzo ważne. Bo ono kształtuje światopogląd, a również wpływa bardzo dobrze na artykulację i zapamiętywanie różnych słów. Dzień dobry, czy czyta pan książki? Tak. Ja ostatnio bardzo jestem w historię Gdańska wkręcony, więc o Gdańsku powojennym książka. Czytam. Jak dużo w ciągu roku? A to różnie bywa. I na co pan stawia? Historię lubię i kryminały lubię. Ale z czytelnictwem w Polsce nie jest aż tak dobrze. Właśnie ukazał się raport Biblioteki Narodowej, mówi jej dyrektor dr Tomasz Makowski. Poziom czytelnictwa ustabilizował się na dość niskim poziomie, ale ważne, że nie spada. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy 37% czytających Polaków, teraz to jest 41%. To nie odpowiada naszym aspiracjom, ani cywilizacyjnym, ani kulturowym.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 Rola biblioteki jest bezcenna. To do biblioteki w weekendy możemy przyjść, aby pograć w gry planszowe z innymi osobami, pobyć wśród ludzi w miejscu bezpiecznym, darmowym, kulturalnym. Oczywiście część osób przychodzi typowo wypożyczyć książki, ale dziś czytelnicy wymagają dodatkowej zachęty. Sebastian Nowak, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach w Wielkopolsce, mówi, że współczesna biblioteka nie może poprzez stać tylko na wypożyczaniu książek. Sam podejmuje wiele działań, między innymi stawia na promocję czytelnictwa wśród najmłodszych. Najpopularniejszą akcją jaką prowadzimy jest mobilna biblioteka. Panie bibliotekarki pojawiają się w przedszkolach i zabierają ze sobą książki. Mali czytelnicy mają swoje karty już założone i panie po prostu na miejscu dokonują wypożyczeń. Bibliotekarze z piasków nie zapominają o starszych czytelnikach. Dla seniorów mamy książki z wielką czcionką. Jeżeli ktoś z seniorów kłopoty z dotarciem do nas, to również jest możliwość zamówienia książki na telefon. Na różne aktywności stawia między innymi Biblioteka w Bełchatowie. Jej dyrektorka Edyta Jasińska opowiada o regałach, które stanęły w różnych częściach miasta. Każdy może tam zostawić książkę i każdy może stamtąd książkę wziąć. Tak zwany book crossing z powodzeniem działa tam od dekady. książce, która czasami zalega i kurzy się na półce można podarować tak zwane drugie życie i przez to włączyć się do akcji. Dzielenia się nią. Życie jest bardzo trudne w tej chwili nas wszystkich, a książka jest jakby takim wielkim rozmaiceniem i przyjacielem naszym cały czas. Ona nas zabiera zupełnie w inną rzeczywistość. Zapominamy o tym, co nas w tej chwili męczy. Kobiety częściej sięgają po książki niż mężczyźni, a najchętniej czytającą grupą to młodzież między 15 a 18 rokiem życia i mieszkańcy największych miast. A tym tematem zajęła się Monika Gosławska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 12 minut do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon do państwa. W sprawie każdej można dzwonić. Na przykład w sprawie słów Donalda Trumpa, który grozi Iranowi zniszczeniem ich cywilizacji. A dzisiaj w centrum świata historia, jak z filmu, związana z wojną Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem. Dwóch pilotów, zestrzelony myśliwiec i akcja ratunkowa na terytorium Iranu. Jednego pilota udaje się wyciągnąć Amerykanom niemal od razu, drugi przez ponad dobę ukrywa się w górach. No i w tym czasie Ryzykowna operacja ratunkowa wysłana z oceanu kończy się sukcesem. Wszystko dzieje się w tle trwającego konfliktu i politycznych napięć między Waszyngtonem a Teheranem. I o tej sprawie Karolina Gonet. Centrum świata. Ponad 24 godziny w ukryciu, wysoko w górach, za linią wroga. Tak wyglądała rzeczywistość pilota ze F-15. Akcja trwała niemal dwie doby i angażowała nie tylko komandosów, ale też lotnictwo i wywiad. Dla Donalda Trumpa to kolejny wielki sukces jego administracji. Już pierwsza fala sił poszukiwaczy ratowniczych odnalazła pilota F-15. To aż niewiarygodne, patrząc na zniszczenia i to, co się wydarzyło. Nikt nawet nie odniósł obrażeń. Za kulisami trwał wyścig z czasem, a operacja była znacznie bardziej skomplikowana. CIA rozpowszechniało fałszywe informacje, żeby zmylić Irańczyków, ci zaś wyznaczyli nagrodę pieniężną za żywego pilota w wysokości 76 tysięcy dolarów. Amerykanie musieli zniszczyć własne uszkodzone maszyny, by te nie wpadły w ręce wroga. Prezydent Trump miał też wsparcie swojego najbliższego sojusznika Benjamina Netanyahu. Izrael pomagał w koordynacji wywiadu i ułatwił precyzyjną ewakuację, by zminimalizować ryzyko błędu. Ta akcja ratunkowa umacnia świętą zasadę. Nikt nie został Staje pozostawiony sam sobie. Wiemy, jak odważną decyzję podjąłeś, prezydencie Trumpie, Donaldzie, mój drogi przyjacielu. Po raz kolejny twoje zdecydowane przywództwo przyniosło Ameryce wielkie zwycięstwo. Ratunek jednego człowieka wymagał pełnej koordynacji sił powietrznych, lądowych i wywiadowczych. Operacje amerykańskich służb to nie tylko sukces militarny, ale też jasny sygnał. W tej wojnie nie chodzi już tylko o uderzenia, ale o pokaz sił i determinacji. A to zwykle oznacza jedno – dalszą eskalację. A naszym gościem jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM. Witamy w trójce, panie generale. Dzień dobry. Minął już ponad miesiąc od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rozmowy o rozmowach pokojowych trwają. Donald Trump dalej grozi palcem, a w ostatnich dniach w centrum uwagi znalazła się także spektakularna, jak niektórzy oceniają, akcja ratunkowo-amerykańskiego pilota na terytorium Iranu. Jak to możliwe, że tak skomplikowaną akcję ratunkową udało się zorganizować tak naprawdę w kilkanaście godzin? Trzeba było działać po prostu szybko, bo gdyby ta akcja nie była zrealizowana natychmiast, no to pewnie pilot wpadłby w ręce bandytów, terrorystów, którzy podobnie jak w Mogadiszu zrobiliby taką propagandową scenę, w której pokazaliby jak go torturują, mordują w takich sytuacjach zgodnie ze swoim credo, czyli nie zostawiam towarzysza broni po prostu idą po tego człowieka, często ponosząc e, takie straty, jak chociażby w 93 roku w Mogadiszu. I nawet jeżeli jest e, to operacja obarczona ogromnym ryzykiem, to jednak każdy żołnierz ma świadomość, że nigdy nie zostanie zostawiony sam sobie. Podczas gdy w Układzie Warszawskim, kiedy realizowaliśmy ćwiczenia w ramach działań specjalnych, no to sami z siebie żartowaliśmy, że jesteśmy wojskiem jednorazowego użytku. O skali tej operacji świadczy chociażby fakt, że wykorzystano ponad 150 samolotów Użyto także stu bomb, które zostały zrzucone na szlaki komunikacyjne, drogi. Mówi się też o tym, że CIA równolegle prowadziło kampanię dezinformacyjną, żeby zmylić wroga. Ja i tutaj chciałem podkreślić, że to, co mówi prezydent Trump i te szczegóły, które są opisywane w tej operacji, to tak naprawdę niespecjalnie ma duży związek z rzeczywistością, bo wojna wciąż trwa. Szczegóły takiej operacji, tej wywiadowczej, tych misji, które CIA realizowało, nie będą przez wiele lat ujawniane po to, aby w przyszłości mogły być e, te elementy Powtórzone. prowadzone w życie i działały skutecznie. Panie generał, zastanawiam się także jedna kwestia, no bo ten amerykański pilot spędził ponad dobę w górach. Też jakie procedury obowiązują samych wojskowych właśnie w momencie, gdy potencjalnie ich samolot zostanie zestrzelony? Po katabultowaniu no, trzeba się ewakuować z tego miejsca, bo łatwo można zostać namierzonym i e, troszyć się o przetrwanie, czyli z daleka od z ludzkich w trudnym terenie no i w końcu cała ta szeroka operacja związana z takimi rajdami pozornymi z uderzeniami na inne obiekty, z wojną informacyjną, z zakłóceniami po to, aby zdezorientować przeciwnika i ten element zaskoczenia pomógł nam w bezpiecznej ewakuacji w tym szalenie trudnym terenie, bo co tu dopiero wyobrazić sobie pilota, który na co dzień z takimi sytuacjami się nie mierzył, przeszedł tylko takie szkolenie i znalazł się w zupełnie obcym terenie, gdzie... Każda napotkana osoba, dziecko czy ktokolwiek może doprowadzić do jego namierzenia. Stąd też taki duży wyścig, który na szczęście udało się Amerykanom wygrać. Kto pierwszy dojdzie do tego pilota, czy Amerykanom uda się go ewakuować, czy on trafi do niewoli. I to oczywiście też bardzo mocno buduje morale żołnierzy. Taka każda udana operacja powoduje, że zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy kompanią braci, możemy na siebie polegać. To daje niesamowitą siłę do prowadzenia działań, niezależnie od faktu, że cała ta operacja tak naprawdę... Amerykańska piranie, ona jest realizowana bez głowy w mojej ocenie. Do tej pory nie jestem w stanie określić, jaki był strategiczny cel, który przyświecał prezydentowi Trumpowi. Zwykle przy tego typu działaniach stan końcowy jest lepszy od stanu wyjściowego, a tutaj tak naprawdę trudno nawet zawarciu porozumienia, że ta ciśnienia Ormus będzie otwarta. Myślisz o tej sytuacji, że teraz jest bezpiecznie. Gościem Centrum Świata był generał Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej Grom. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Centrum Świata. Kolejne centrum świata, w którym ważne jest nie tylko bieżące newsowe wydarzenia, ale także kontekst wróci jutro około 16.45, a państwo dzwonią pod dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonię w sprawie wypowiedzi poprzednika mojego, w sprawie pana Trumpa, który ponoć jest gwarantem dla nas wszystkich. No jeśli tak by było, że pan Trump jest gwarantem dla nas wszystkich, to ja chętnie się podłączę na misję na księżyc. Dziesiąty urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam ręce i. Andrzej Dąbrowski. Zielono mi Reni Jusis. Proszę wej, proszę wej mnie. Barbara Wrońska.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 Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Kwiatkowski, Zalia, Sims, Doda, Kajra i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku Bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio, program trzeci. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.